Będzie zielono, radośnie i z niespodziankami. Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Reklama. A Państwo słuchają programu drugiego polskiego radia w środę, 8 kwietnia jest 11. Kwadrans bez muzyki. <tryk> Cóż, dzisiejszy kwadrans może sprawić, że nieco zgłodniejemy. Także jeśli są Państwo w pobliżu czegoś do jedzenia, to radzę się w to zaopatrzyć. Co sprawia, że włoskie potrawy od makaronów przez pizzę i risotto po tiramisu i cannoli są tak wyjątkowe? Jaką rolę w ich przygotowaniu odgrywają lokalne tradycje i dlaczego włoska kuchnia to o wiele więcej niż tylko jedzenie? Bohaterką dzisiejszego kwadransa bez muzyki jest właśnie ona. Kuchnia włoska uwielbiana przez smakoszy na całym świecie. Kilka miesięcy temu wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. To pierwsza kuchnia, która w całości otrzymała takie wyróżnienie. O tym, jak stała się ona jednym z symboli włoskiej tożsamości i dlaczego zyskała tak szczególne uznanie w oczach UNESCO, Elżbieta Szymkowska rozmawiała z uczestnikami spotkania zorganizowanego przez Instytut Kultury Włoskiej w Warszawie. Jest to wyjątkowy wpis ze względu na to, że wcześniej oczywiście te wpisy już się pojawiały na liście od 2010 roku, ale zazwyczaj dotyczyły bardziej szczegółowych aspektów. Na przykład Włosi mają kulturę pizzy neapolitańskiej. Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kierownik Food Studies na Uniwersytecie WPS. Natomiast tutaj jako jedno z pierwszych pojawia się ujęcie kuchni jako całości, co zostało też we wniosku widocznione, bo zwrócono uwagę na takie aspekty jak rodzinność, jak transmisja tradycji z pokolenia na pokolenie, jak ten element miłości, oddania, przywiązania, z którym kuchnia jest związana, a także jakościowych produktów i wiedzy dotyczącej wykorzystania tych produktów zarówno w kręgach domowych, jak i profesjonalnych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 Bez dobrej kuchni nie ma turystyki kulinarnej. Obecnie turystyka kulinarna to segment, który najbardziej dynamicznie się rozwija ze wszystkich segmentów turystyki, bo polega na tym, że poznajemy kraj przez pryzmat jego kultury kulinarnej. Ale interesuje nas również historia, interesuje nas sztuka, literatura, ale to jedzenie jest takim pierwszym krokiem, to jest tym pierwszym wyborem i przez pryzmat jedzenia, które też opowiada historię o tym, jak następowały zmiany w społeczeństwie, o tym, jak ważne są czynniki geograficzne, historyczne, ekonomiczne, to właśnie wykorzystujemy jedzenie, żeby poznawać tą kulturę kulinarną. A jaki wpływ ta decyzja może mieć właśnie na rozwój i turystyki kulinarnej, i włoskiej kuchni samej w sobie? Na pewno ma ogromny wpływ, dlatego że UNESCO jest swego rodzaju marką. I większość turystów bardzo mocno interesuje się, co jest związane nie tylko z niematerialną kulturą, ale ogólnie ze wszystkimi rzeczami, które są sygnowane w pewien sposób przez UNESCO. Z jednej strony to też jest bardzo istotne z punktu widzenia zachowywania kultury, że to nie tylko jest rzecz marketingowa, bo my też bardzo często patrzymy na to jako rodzaj reklamy, działania piarowego. natomiast jakby najważniejszym punktem tutaj jest zachowanie tej tradycji. W uzasadnieniu tej decyzji mówi się o kulturze kulinarnej, ale z pewnością nie o konkretnych przepisach czy produktach, też o szerszym znaczeniu kultury jedzenia. Emiliano Castagna, jestem sommelierem Oliwy z Oliwek, oficjalnym degustatorem Parmigiano-Reggiano i degustatorem włoskich italiani. Ta kultura włoska jest naprawdę bardzo bogata. Włochy to jednak stosunkowo młody kraj, w którym istnieje wiele małych, lokalnych tradycji, wiele drobnych zwyczajów i praktyk kulinarnych. Połączenie tych wszystkich tradycji stworzyło wyjątkową i specyficzną mieszankę, którą znamy jako włoską kuchnię. Ale włoską kuchnię tworzą kuchnie regionalne, bo Włochy przecież składają się z wielu regionów. 20 regionów, 103 prowincje, mnóstwo miast, z których każde ma własne specjały albo własną, oryginalną wersję danego dania. Te różnice są bardzo ważne i należy je chronić. Posłużę się słowami znanego historyka włoskiej gastronomii, który powiedział, że Włosi zasiadają przy stole, dzielą się swoimi różnicami i rozmawiają o nich. E poi le a jak tradycje kulinarne są przekazywane we Włoszech z pokolenia na pokolenie, generacjon. Należy jeszcze do pokolenia, które bardzo wiele nauczyło się od swoich babci. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia również będą mogły czerpać wiedzę od starszych. Tradycje kulinarne są oczywiście przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale każde z nich wnosi coś od siebie. Zmiany są naturalne, bo kuchnia musi dostosowywać się do realiów, w których żyjemy. Najważniejsze jednak, że mimo tych zmian ciągłość tradycji zostaje zachowana. Per te, co za wóz? Według siebie oznacza decyzja UNESCO. da UNESCO. To wielka szansa dla Włoch, ponieważ zwiększa ich rozpoznawalność na świecie, zarówno pod względem turystycznym, bo turystyka gastronomiczna jest tu bardzo popularna, jak i kulturowym. Mówiąc o włoskiej kulturze kulinarnej, mówimy przecież o całych Włoszech, więc jest to doskonała forma promocji kraju. Z drugiej strony to wyróżnienie oznacza również uznanie pewnego stylu życia, sposobu bycia, spędzania czasu razem i budowania relacji przy stole. Kiedy wracam do Włoch i spotykam się z przyjaciółmi, zazwyczaj, organizujemy wspólną kolację, podczas której albo wszyscy razem gotujemy, Albo każdy coś przynosi. Wszyscy przychodzą ze swoimi partnerami, rodzinami, dziećmi, więc szybko robi się z tego całkiem spora grupa. Zazwyczaj nie jesteśmy zbyt punktualni. Jeśli spotkanie jest o 20, pierwsza osoba pojawia się około 20.30, a ostatnia nawet o 21.30. Ale to nie znaczy, że zaczynamy jeść o 20, bo spotkanie jest o 20, albo ponieważ jesteśmy głodni. Czekamy, aż zjawią się wszyscy, poza tymi, którzy zwykle bardzo się spóźniają. I potem jemy wszystkich. Razem. Ważne jest samo gromadzenie się przy stole, wokół stołu. To, co się je, nie jest najbardziej istotne, choć oczywiście każdy lubi dobrze zjeść. Ale najważniejsze jest bycie razem z przyjaciółmi, z rodziną, z ludźmi, których znamy, a także z tymi, których dopiero poznajemy. Siedzimy wszyscy przy jednym stole i dzielimy się wspólnym doświadczeniem. A kondivideron experienza comune. Kolejno, jakie jest Twoje ulubione włoskie danie? Ty di dipiu. Jeśli gotuję sam, stawiam na prostotę. Używam niewielkiej liczby składników i przygotowuję bardzo proste dania. Jeśli jem na mieście, to powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie odmówię zjedzenia pizzy. Gdybym jednak miał wskazać jakiś konkretny produkt czy danie, wybrałbym coś mniej oczywistego. Miałbym to szczęście, że mieszkałem w Alpach, na granicy ze Szwajcarią, w Małej Dolinie. Przygotowuje się tam danie o nazwie pizzokeri, czyli makaron gryczany gotowany z kapustą i ziemniakami, doprawiony masłem, czosnkiem, dużą ilością lokalnego sera i pieprzu. Ktoś mógłby powiedzieć, to nie jest kuchnia włoska, nie ma tu pomidorów ani oliwy. A jednak to właśnie jest kuchnia włoska, regionalna, zakorzeniona w konkretnym miejscu, w alpejskiej dolinie. Dla mnie to danie jest wyjątkowe, bo przypomina mi dzieciństwo i smaki, z którymi dorastałem. Moje życie jest całkowicie skoncentrowane na kuchni, jedzeniu i wspólnotowości przy stole. Krystyna Kateze, prezeska Stowarzyszenia Włoskich Szefów Kuchni w Polsce. Kiedy razem z moją mamą, która już z nami nie ma, siadywaliśmy przy stole, i już w czasie obiadu rozmawialiśmy o tym, co będziemy jeść na kolację. Brzmiało to mniej więcej tak. Słyszałeś, jaka dobra była ta burrata? Jakie pyszne danie zrobiła mama. A co zjemy na kolację? Będzie lasagne. Dla nas jest to bardzo ważna część codziennego życia, dlatego staramy się z miłością, podkreślam, z miłością, przekazywać to każdej osobie, którą spotykamy. To forma terapii. La cucina italiana, włoska kuchnia jest znana również z tego, że jest bardzo zdrowa. Wszystko oparte jest w niej na prostocie i jakości produktów. Na przykład mamy w menu danie tak proste jak spaghetti z sosem pomidorowym, bazylią i odrobiną parmezanu. Ale każdy składnik musi być najwyższej jakości. Makaron, oliwa z oliwek, pomidory, parmezan, a bazylia musi być zawsze świeża. Krótko mówiąc, wszystko jest bardzo proste, ale jednocześnie bardzo dobre, dzięki jakości składników. Ale co to znaczy, że produkty są dobrej jakości? Produkty Muszą mieć przejrzysty łańcuch dostaw. Oznacza to, że możliwe jest dotarcie do pełnej informacji o ich pochodzeniu, nawet do takich szczegółów jak tusz użyty do wydrukowania etykiety na opakowaniu. Chodzi o to, aby było wiadomo skąd dany produkt pochodzi, jak powstał, z czego wykonane zostało jego opakowanie, czyli żeby mieć pełny dostęp do wszystkich informacji od A do Z. To jest bardzo ważne. Równie istotna jest idea produktów zero kilometrów, czyli żywności lokalnej, produkowanej i sprzedawanej blisko miejsca uprawy lub hodowli. Jeśli ktoś ma ogródek warzywny w pobliżu Twojego domu, oczywiste jest, że szpinak kupiony w odległości dwóch czy dziesięciu kilometrów będzie o wiele świeższy niż ten transportowany z odległości stu czy nawet tysiąca kilometrów. Włochy są europejskim liderem pod względem liczby produktów chronionych certyfikatami jakości D.O.P., i IGP, które gwarantują autentyczność, tradycyjne metody produkcji i określone pochodzenie geograficzne. Produkty te podlegają ścisłej kontroli i całemu zestawowi rygorystycznych zasad, które muszą być spełnione. że to prevede. Segreto że italiana. Secondo me, Sebastiano Giorgi, redaktor na Italia. Chodzi przede wszystkim o umiejętność uzyskania doskonałego efektu końcowego, czyli dania ze składników, które dziś można znaleźć niemal na całym świecie. Oczywiście we Włoszech mamy nasze wyjątkowe produkty, takie jak Radicchio strewizo czy Mozzarella z kampanii, ale wiele z nich dociera również do Polski. Włoska kuchnia opiera się na prostych składnikach i umiarze. Nie używamy ich za dużo, dzięki czemu osiągamy czystość smaku i doskonały efekt kulinarny. Te składniki to na przykład pomidory. Choć kojarzone są z Włochami, to przecież pochodzą z Ameryki Południowej ryż, którego ojczyzną jest Azja, został przywieziony do Hiszpanii przez Arabów, a potem Hiszpanie przywieźli go do Neapolu. Mimo, że ryż nie narodził się we Włoszech, to włoskie risotto uchodzi za najlepsze na świecie, zarówno w wersji mediolańskiej, jak i weneckiej. Na przykład risie Bizi, risotto z zielonym groszkiem. Na czym więc polega geniusz włoskiej kuchni? Przede wszystkim na pasji i umiejętności łączenia różnych kultur. Kultura włoska jest humanistyczna i kosmopolityczna, a nie narodowa. Przez ponad tysiąc lat Włochy były podzielone na wiele niezależnych terytoriów, które jednak utrzymywały silne kontakty z innymi państwami. Weźmy na przykład Wenecję. Gdy wysyłano misję do odległych krajów, Republika Wenecka opłacała pobyt ambasadora, notariusza, księdza, a także kucharza podróżującego z kupcem, który robił interesy na przykład w Chinach czy Mongolii. Nawet gdy brakowało pieniędzy, kucharzowi zawsze wypłacano Wysyłano go, aby obserwował co i jak się je w innych krajach oraz jakich przypraw się używa. Te przyprawy trafiały potem do Wenecji. W Wenecji, gdzie przez pięć wieków istniało getto żydowskie, znacząca część lokalnej kuchni to kuchnia wenecko-żydowska. Mówiąc w skrócie, tajemnicą włoskiej kuchni jest otwartość na świat i zdolność tworzenia wyjątkowych dań z niewielu prostych składników. Tu Bienita, Opowiedz nam trochę o kuchni weneckiej, która jest Ci szczególnie bliska, bo pochodzisz właśnie z Wenecji. Del Veneto. Made in Italy to jedna z najpotężniejszych marek na świecie, ale pojęcie to jest bardzo pojemne. Jeśli pojedziemy do Kalabrii, Neapolu, Mediolanu czy Wenecji, to zobaczymy, że co kilkadziesiąt kilometrów kuchnia się zmienia. I włoską kuchnię należy definiować właśnie poprzez ten pryzmat. To geniusz, który łączy wszystkie włoskie regiony. W Wenecji na przykład istnieje kuchnia rybna, ale to także kuchnia, która wchłonęła wiele elementów kuchni żydowskiej. Widoczny jest również wpływ kuchni tureckiej. Przykładem są Sardyn Sour, Sardynki marynowane według tradycyjnej weneckiej techniki. Przypominają trochę polskie śledzie, a powstały w czasach, gdy nie było lodówek. Wenecjanie, będąc kupcami, przechowywali sardynki w konserwującej je marynacie, podobnie jak w Polsce śledzie, co pozwalało im wytrzymać tydzień, a nawet 10 dni. Dzięki temu można było je bezpiecznie załadować na statek i transportować. Wiele dań włoskich powstało w wyniku podróży, spotkań i wymiany kulinarnej. Dlatego kiedy coś jemy, warto sprawdzić, skąd pochodzi dane danie, bo w ten sposób możemy odkryć nasze kulinarne i kulturowe korzenie. Ritroviamo le nostre radici. Dlaczego kuchnia włoska jest tak bardzo lubiana, amata nel mondo? Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że jest po prostu smaczna, ale prawdziwym jej sekretem jest prostota. Możemy ją bez problemu odtworzyć samodzielnie w domu. Może na początku rezultat nie będzie idealny, ale w końcu się uda. Natomiast gdybym ja spróbował zrobić sam bigos albo gołąbki, byłoby to znacznie bardziej skomplikowane. W kuchni włoskiej istnieją wręcz rytualne sekwencje i kanoniczne połączenia, na przykład makaron z odpowiednim sosem, czy sposób przygotowania risotto, czyli Zasady, które sprawiły, że ta kuchnia jest prosta i dostępna dla każdego. Włoska skarpetta pod koniec jedzenia, tak czy nie? Zdecydowanie tak. Chleb zanurzany w sosie pod koniec posiłku to esencja wspaniałego smaku i przyjemności. To Elżbieta Szymkowska jest odpowiedzialna za to, że wszyscy teraz zgłodnieliśmy. Ona zgłębiała tajemnicę włoskiej kuchni wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. A już wkrótce 15 kwietnia w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci we Włoszech obchodzony będzie dzień Made in Italy promujący włoską kreatywność i doskonałość, która no, znajduje też odbicie we włoskiej kuchni. Była mowa o rytualnych sekwencjach, to teraz my w ramach rytualnej sekwencji nadamy sygnał kanonu dwójki. 17 minut po godzinie 11:00 powracamy do muzyki, a ta ostatnia część naszych spotkań w kanonie dwójki poświęcona jest w tym tygodniu postaci Jerzego Maksymiuka. Zresztą nie tylko w kanonie dwójki świętujemy 90. urodziny maestro Maksymiuka, które przypadają dokładnie jutro, 9 kwietnia. Przypomnę, że w porankach mogą państwo grać opłytę tygodnia, którą jest album Perfekcjonista z nagraniami Jerzego Maksymiuka i Słuchamy opowieści tego dyrygenta, kompozytora i pianisty w zapiskach ze współczesności codziennie kwadrans przed 13. No a teraz wracamy do nagrań. Także muzyka Tadeusza Berda powędrowała w daleki świat za sprawą Polskiej Orkiestry Kameralnej i Jerzego Maksymiuka. To był fragment z kolabrynią, ty w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową, część piąta, taniec. I właśnie kolabrynią wydany wcześniej nieco niż ta kompilacja, na którą spoglądam, znalazł się w jednym ze wznowień na płycie z koncertami skrzypcowymi Karola Szymanowskiego. Koncertami, które Jerzy Maksymiuk zarejestrował wraz z Konstantym Andrzejem Kulką i Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. To był rok 1979. Wtedy płyta z muzyką Szymanowskiego się ukazała i później te znakomite nagrania obu koncertów Karola Szymanowskiego, obu koncertów skrzypcowych w interpretacji Konstantego Andrzeja Kulki były wielokrotnie wznawiane i na jednej z płyt wydanej w latach 90. właśnie takim Dodatkiem była muzyka Tadeusza Berda i Henryka Mikołaja Góreckiego. Te nagrania Szymanowskiego powstawały w Katowicach w roku 1978. Wstępnie planowałam, że posłuchamy drugiego koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego, ale interpretacji drugiego koncertu z Henrykiem Szerynkiem posłuchają Państwo wieczorem, jutro w Filharmonii Dwójki, bo jutro Róża Świadczyńska zaprasza na specjalne wydanie tej audycji, w której sięgnie po liczne koncertowe archiwalne nagrania pod batutą Jerzego Maksymiuka. Różne skarby z naszego radiowego archiwum będzie można poznać lub po raz kolejny ich wysłuchać, w związku z czym modyfikujemy nasze plany i słuchać będziemy pierwszego koncertu na skrzypce i orkiestrę op. 35 Karola Szymanowskiego. Konstanty Andrzej Kulka, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Jerzy Maksymiuk. Pierwszy koncert Karola Szymanowskiego, Konstanty Andrzej Kulka, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Nagranie z roku 1978 prowadzone przez Jerzego Maksymiuka, które rok później znalazło się na płycie wydanej przez wytwórnię EMI. Tak Szymanowski ruszył w świat za sprawą Konstantego Andrzeja Kulki i Jerzego Maksymyka. Na tej płycie był także drugi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego. Jerzy Maksymiuk, jutro po godzinie 11.15 posłuchamy jednego z nagrań zrealizowanych z zespołem, z którym Jerzy Maksymiuk związał się w latach 80 BBC Scottish Symphony Orchestra. Ale teraz jeszcze powrót do muzyki Tadeusza Berda i tego zespołu, od którego wszystko się zaczęło, czyli Polskiej Orkiestry Kameralnej. Polska Orkiestra Kameralna założona i prowadzona przez Jerzego Maksymiuka i Smutna Pieśń, czyli czwarta część z Kolabrynią Suite w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową z fletem Tadeusza Berda. I tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w kanonie dwójki. Agata Kwiecińska, do usłyszenia jutro. Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Światło popołudnia, tak zatytułował swój tom Jerzy Plutowicz. Jego wiersze wprowadzają nas w krainę mityczną. Czas został zatrzymany, ani na jawie, ani we śnie, ani w przeszłości, ani w dniu dzisiejszym dzieje się i wciąż ponownie tworzy idea domu. Z niej rodzi się krajobraz dzieciństwa, z niej, z tej odwiecznej idei powrotu do początku, poeta wywodzi każdy obraz i każdą metaforę. Sen o sąsiedzie Obudź się. Nad ogrodem dzieciństwa szybuje martwa jaskółka. Ścieżka prowadzi w głąb świata, na zawsze stroma i kręta. W przybliżeniu, a może oddaleniu, plamisz dłonie rdzą ze sztaby na okiennicy. Zatrzymasz się w pół zdania, zaczerpniesz deszczówki z beczki, by ugasić nieziemskie pragnienie. Czy przeniknie twoje ciało czas dziania się? Czy odważysz się zapukać do świeżego muru w miejscu drzwi? Czy odwieczny zły sąsiad nawiedził twój umysł? Ślad za tobą zakołysał gałęzią zmierzchu. Dopędził swój cień. Ukląkł przed progiem. Złamał słowo aż do żywego rdzenia. Przejrzał, przyjrzał się w krzywym zwierciadle. Z szczeliny w podłodze wyłuskał kropelkę rtęci albo odłamek amfory, niezniszczalny element wszechrzeczy. Wsłuchał się w milczenie domu. Czy zanuci na poczekaniu choćby kilka taktów muzyki, muzyczki trwania? Okruchu wiecznego teraz? Mit jesieni. To był znak. Uschnięta gałąź jabłoni z sadu nieopodal starego jak świat domu. Co oznacza promień światła, który przeciął szlak cieni u schyłku dnia? Co oznacza martwy kamień obok schodka werandy, jak gdyby dom zbudowano po omacku bez słowa. Martwy klucz, który obracasz w palcach jak talizman. Martwa przestrzeń, którą wypełnia przedmiot za przedmiotem. Przedmiot za przedmiotem, aż po niedościgłą linię horyzontu. Jeszcze zdążysz zanucić mruczankę. Kołysankę, we śnie zajrzeć do wnętrza rzeczy, do wnętrza zdarzenia. W czasie przeszłym. Kto uchylił okno? Kto zbliżył twarz do szyby? W mroku sieni żarzy się niedopałek słowa. Czyżby pająk wysnuł opowieść o smutku zmarnowanego dzieciństwa? Kto wetknął rękopis pod nóżkę kredensu? We śnie dzieje się misterium zapomnianej rzeczywistości. Kto wspina się schodami, jak gdyby ścigał swój cień? Czy to przybysz, który pragnie ocalić sens zdarzeń z krainy przeszłości? Na blacie biurka zadrżała amfora, Powierzchnia napoju bogów odbija narodziny światła. Nie próbuj zaprzeczyć. Światło rodzi się tylko w obecności innego samotnika. Elegia obrazu. Hełpisz się wiarygodnym obrazem, w martwym czasie snujesz pajęczyny opowieści, nożem do rozcinania kopert. Z listem od śmiertelnika Zaznaczysz w powietrzu punkt wyjścia Szlak drapieżnika Wywrócisz wszystkie szuflady Sprawdzisz, opukasz każdą szczelinę podłogi W pokoju stołowym Każde odbicie w głębi lustra Wsłuchasz się w odgłos kroków Oto z sieni nadchodzi kuglarz Wesołek Wyciąga z ust wstęgę bandaża. Z ucha kostkę do gry w zabijanie sąsiada. Z oka cóż znaczy oko, gdy mościsz kryjówkę dla ocalenia w domu bez ścian. Ten magik ogłasza niezawisłość. Wiersze Jerzego Plutowicza z domu Światło Popołudnia czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam Iwona Smolka.